Próba mikrofonu. No dobra, jedziemy z tym koksem. Zaczynamy. Serdecznie witam wszystkich drogich słuchaczy oraz słuchaczki w kolejnym podcaście pod tytułem Nie Tylko Dla Orłów, pod redakcją, jedynego, wspaniałego pana redaktora Filipa Dawidzińskiego. No, nie pana, od po prostu Filipa, mojego mężusia. Ale do rzeczy. Bardzo miło mi powitać was, w nowym roku 2009. Mam nadzieję, że bardzo miło spędziliście święta Bożego Narodzenia w spokoju, z rodziną, z najbliższymi, a choinka i moc prezentu dopełniły tylko radość i magię tego wspaniałego czasu. Mam również nadzieję, iż sylwestrowa zabawa była niezapomniana i szampańska. Tak, rok 2008 przeszedł do historii, ale przecież co to był za rok dla polskich podcastów? Naprawdę jestem przeszczęśliwa, że nasza społeczność podcastowa tak dobrze się w tym roku spisała, i naprawdę można było usłyszeć dużo dobrych projektów, dużo ciekawych głosów, ale i może co ważniejsze, dużo interesujących miejsc mogłam z wami zwiedzić. Każdy głos jest nowym doznaniem, każde miejsce do którego mnie zabieracie jest interesujące, każde spotkanie z wami drodzy podcasterzy jest niezapomnianym czasem. Tak. Niestety większość polskich podcasterów to chłopaki, oczywiście, że przystojni, że szarmancy, że mili, że uczynni naprawdę tacy jacy być powinni, bardzo, bardzo płodni. Ale jednak miałam nadzieję, że dziewczyny w ubiegłym roku spiszą się po prostu lepiej. Brakuje mi żeńskich głosów, tęsknię za dobrym, feministycznym głosem w naszym podcastowym ogródku. Gosia Samosia odeszła na emeryturę. Zostało niestety tylko kilka kobiet. Dorota z podcastu na szagę, pani kierownik z podcastu Lubię Kiedy Pada, Viola z podnośnika i inne gościnnie występujące dziewczyny w różnych podcastowych projektach. To wciąż dla mnie za mało. No dobrze. To myślę tyle tytułem wstępu. Poszukajmy pana redaktora, gdzie on wciąż łazi, to on miał przecież tą audycję prowadzić, a nie mi tutaj kazać gadać do tej czarnej gąbki. W ogóle o co chodzi z tym gadaniem do tej gąbki? O co tu chodzi? Czy ktoś mnie słyszy? Panie redaktorze, Filipie, Filipie, gdzie pan jest? Proszę już wracać. Filipie, Filipie, przecież ty nigdy tak do mnie nie mówiłaś Filipie. I idę już, idę, idę, idę. Nie maruj, Mariola. Obiad robiłem. Coś musi tutaj gotować w tej chacie. Mariola, przestań. Przecież wiesz, że cię kocham. No cholera, co jepy, cię kocham. Daj już spokój. Naprawdę mnie kochasz? Naprawdę? No mocno, mocno. Przecież wiesz, że mocno. Kogo miałbym kochać? Kogo? Witkowskiego czy Skwarę? Ciebie kocham, Mariola. Skwarę jest całkiem niezły. Tylko ta broda. Ja nie za bardzo lubię jak mnie kłuje podczas, no wiesz, ten Tegas, tu i tam, wstydzę się tak na antenie mówić o tych sprawach. Ale Łukasz też jest nieźle umieśniony, a i Martin buzie ma kuszącą. Widziałam jego fotki gdzieś w sieci, więc jak będziesz gotował takie ohydne obiady jak ostatnio, wyjeżdżam do Krakowa. Więc popraw się redaktorku. Gotować, gotować. Nie Maruć, nie Maruć, proszę cię, Mariola, nie Maruć. Staram się, robię co mogę, tak? Okej, okay, skończmy temat obiadu. Nowy rok, nowe postanowienia. Może w końcu nauczysz się gotować? Jakiś podcast masz dziś dla słuchaczy? Mam podcast dla słuchaczy, mam spokojnie. Świetny jest. Ciekawy, interesujący, świetny. O czym dzisiaj znowu będziesz zanudzał? nie zanudzał. Co ty kadr zanudzał? Interesujący będzie. Ja już wspomniałem. Interesujący. Może czas już skończyć z tym gadaniem do gąbki. Może zajmiesz się w końcu mną i dziećmi. Kto je umyję, Kto je wykąpie? Kto je położy do łóżka? Tak, znowu ja. Ciągle ja. Mam już dość. Jak masz dość? Jak masz dość? Ustaliliśmy warunki, tak? Ja robię obiad, sprzątam, a ty zajmujesz się dziećmi. Taki był układ w ostatnich sześciu latach. Chcesz coś może zmienić? Albo może zróbmy tak, ja będę w tym roku robić podcasty, a ty zajmie się dziećmi. Pasuje? Hmm, pasuje, pasuje, pasuje. Ja mam się zajmować dziećmi, tak? No, dobrze, ale, ale mogę... To ja może zrobić dzisiaj ostatni odcinek, co? Ostatni odcinek i, i potem ty, co? Ostatni, naprawdę. Ostatni i żadnego więcej. Żadnego. Obiecujesz? Już nie rób takich maślanych oczu. Obiecuję, obiecuję. Ostatni dzisiaj odcinek. Mariela, już nie maruj mi, proszę. Dobrze? Koniec. Dobrze, ale umyjesz potem i położysz dzieci. Koniec, koniec. Ci ciągle w tych podcastach siedzisz, dzieci ryczą i ja odchodzę od zmysłów. Tak dalej być nie może. Tak widzicie, słyszycie słuchacze, no nie, nie jest łatwo w związku, nie jest łatwo, zatem ostatni odcinek podcastu nie tylko dla orów w przyszłym roku, w 2009, albo w tym, zależy kto mnie to słucha, nie będzie już więcej podcastów, bo Mariana nie pozwala, zatem ostatni raz, zapraszam Z dziewczynami nigdy nie wiem, oj nie wiem się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle, spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej z oczu Bo z dziewczynami nigdy nie wiem, oj nie wiem się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle, czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mnie.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 Tym razem wiem, który to odcinek, o tym troszeczkę później. Serdecznie witam w 2009 roku, troszkę, troszkę się dzisiaj klączę, może to trema, może to nerwy, może to wysokie ciśnienie, bo to, jak już wspomniałem przed chwilą, ostatni odcinek, w zasadzie na prośbę Marioli, na prośbę dzieci, jak słyszeliście ostatni odcinek, no i... Chyba dlatego to serce troszeczkę mocniej bije, troszeczkę inaczej będzie dzisiaj już czuję, że będzie nieskładnie już czuję, że będzie chaotycznie, już czuję, że będzie mi się język chociaż e, mam tyle rzeczy dzisiaj do powiedzenia, chciałbym się zmieścić w jak najkrótszym czasie, żeby nie zabierać wam cennego czasu nie chcę mówić żegnaj nie chcę mówić e, Więcej nie będzie, bo tak nie będzie. Będzie Idzie inaczej. Kurczę. Inaczej. Serdecznie witam w odcinku numer 199. To już 199. podcast podcastu. Nie tylko dla orów. Mieliśmy tych odcinków różnie. Z tą numeracją różnie było. 33.1.4, jedna 33.1.2. Taki odcinek, taki połówki, ćwiartki, różne inne alkohole. I tak ostatnio wymyśliłem, że właśnie dzisiaj, właśnie dzisiejszy odcinek ma numer 199. Chociaż nominalnie, nominalnie jest to odcinek 190, bodajże drugi, ale jak już wspomniałem, tych odcinków takich połowicznych, różnych było kilkanaście. Nie, ale kilka. Cholerka, plącze się dzisiaj, kompletny brak profesjonalizmu dzisiaj, totalny, kompletny. Przygotowywałem się tego odcinka chyba z, nie wiem, z dwa albo trzy dni, żeby znaleźć nastrój, żeby znaleźć wolną chwilę do siebie, żeby po prostu skupić się, ale no nie da się. Czuję to już, czuję, czuję, że się nie da tego rozwiązać chirurgicznie, czyli szybko. Hmm. Odcinek 199 i to koniec, nie będzie więcej podcastów nie tylko dla orów, Takiej postaci. Chciałbym Wam podziękować za te 199 odcinków. Yy... I cóż, podcast nie tylko dla rów, powiem Wam tak. Na pewno niektórzy, Drapię się panu się, honorarka. Na pewno niektórzy myślą, że, że, że, że żartuję, że, że, że to nie będzie tak samo, że, że, że nie może być, że nie może być, jak yy, to się mówi, no, że, że nie może być. Yy, nie może być, że, że nie będzie. Ale kiedyś na forum pisałem, że znudziła, może nie, ale zmęczyła mnie forma, zmęczyło mnie to, to gadanie do mikrofonu w ten sposób. I w 2009 roku, czyli w tym roku, będzie zupełnie inaczej. Będzie zupełnie inaczej, tak jak nie było jeszcze chyba nigdy. No dobra, powiem. Podcasty na pewno będą rzadziej, tak powiem, podcasty będą inaczej robione. Może nie do końca fizycznie robione inaczej, ale, ale forma będzie inna. Na pewno będzie podcast dwusetny, to Wam gwarantuję, będzie dwusetny pierwszy, będzie dwusetny drugi i do końca dnia, do końca świata jeszcze jeden dzień duży, jeśli będzie mi to sprawiać. przyjemność, podcasty będą, ale będzie to zupełnie inaczej w tym roku. Um, i Powiem Wam, jak to wszystko wygląda. Jak to wszystko sobie zaplanowałem, bo zaplanowałem sobie to wszystko naprawdę poważnie. I tak jak jestem człowiekiem z ADHC, czy jak to się mówi, ADHC, czekaj, moment, mam gdzieś na stronie napisane: Ostatnio jedna z moich bliskich osób stwierdziła, że jestem um, człowiekiem z, z, z tym, z ADHD, czyli tak zwana męska przypadłość. Um, 300 tysięcy pomysłów na minutę, 300 tysięcy myśli na minutę, 156 tysięcy pomysłów i to się kiedyś musi źle skończyć, ale na ten czas jest mi z tym dobrze, jest mi z tym dobrze, zaplanowałem podcasty do połowy stycznia przyszłego roku, jeśli zdrowie pozwoli, jeśli, bo tylko od tego to wszystko zależy, bo kasa na pewno się znajdzie, czas na pewno się znajdzie, jeśli zdrowie pozwoli, spotkamy się w w 2009, czyli w tym roku na pewno, na pewno ale będzie to zupełnie inaczej um, powiem tak, będziemy się ukazywać o wiele rzadziej ale też o wiele częściej Enigma w tym wszystkim wielka, ale do początku kwietnia planujemy dwa podcasty dwa, słownie dwa, w połowie lutego i w połowie marca których w zasadzie mnie nie będzie z tych, których mnie nie będzie. Nie będzie mnie na żywo, na pewno. Jeśli chcecie przewinąć sobie, odpocząć ode mnie, to zapraszam. Bardzo, dobry, bardzo dobra rzecz. Pojawi się prawdopodobnie dopiero na początku kwietnia na żywo. I, i właśnie, właśnie to jest sedno sprawy, planuję podcast nie tylko dla Olów, nie tylko dla Olów, co Dwa wielkie wydarzenia w tym roku, właśnie w kwietniu i pod koniec roku. Myślę, że będzie to Połowa grudnia. Dwa wielkie wydarzenia, których jeszcze w polskim podcastingu chyba nie było. Tak, mam wrażenie. Będę dzisiaj bardzo enigmatyczny, bardzo lakoniczny w pewnych stwierdzeniach. Możecie mnie przez to znienawidzić, ale więcej nie powiem. Jak to, jak to ostatnio mówiłem, cicho nie będę, ale słowa nie powiem. Planujemy naprawdę coś wielkiego w kwietniu. Oprócz trzech osób polskiego podcastingu, dwóch w zasadzie trzech ze mną, nikt o tym nie wie eee, nie, nie, to nie jest to o czym myślicie, na pewno nie a w grudniu, w połowie grudnia to, to może nawet większa rzecz niż to co w kwietniu osobiście dla mnie zobaczymy, zobaczymy podcast 199, co dzisiaj w podcaście zaplanowałem sobie takie top ten, nie tylko dla orów. Moich własnych, osobistych podcastów, przy których się wzruszyłem, przy których uroniłem łzę. Podcastów, które były dla mnie ważne, które były dla mnie kurewsko ważne. Takie, które wziąłbym z sobą na koniec świata. 200 podcastów prawie zrobiłem. Zrobiliśmy z, z przyjaciółmi, z ludźmi wartymi poznania, z ludźmi, którzy spędzili ze mną trochę czasu, wytrzymali ze mną trochę czasu, którzy podzielili, podzielali, podzielają tą pasję, którą ja y, zaraziłem się od Łukasza, od Jacka Artymiaka, od Martina Lechowicza, od Hugo, od Corteza, od y, Okrzy, bo oni byli przede mną, od y, New Salvation. Kto tam jeszcze był przede mną? Ja byłem chyba ósmym podcastem. ósmym, ale dziewiątym. Czyli zaraziłem się od nich tą pasją, podcastingiem i Rada Siedmiu Sędziwych, o, do której mam samozwańczo zaszczyt się zaliczać, to są ludzie, którzy od 2005 roku nadają nieprzerwanie podcasty. I ten przegląd właśnie 10 najlepszych, może nie najlepszych podcastów, które bym zabrał na ten świat z sobą to w drugiej części podcastu teraz yy, lepiej to sprawdziłbym sobie ciśnienie, bo czuję, że mi serce wyskakuje yy, nie wiem może zrobimy coś innego może no, zrobimy coś innego, może może coś co ładuje mi baterie, które pozwala mi nagrywać, czyli wy słuchacze, czyli wy Drodzy komentatorzy, jak i w komentarzach, można tak dziwnie to ująć, kolejne odcinki, czyli oddźwięk od Was. Ostatnio otrzymałem na koniec, można powiedzieć, dwusetki. Dostałem bardzo, bardzo miły list od słuchaczki z Plymouth z UK, z Anglii. To na koniec tego roku, 2008 można tak powiedzieć, tego zeszłego roku, 2008. A wszystko zaczęło się gdzieś dawno, dawno temu, kiedy dostałem list od słuchacza, y, od, mężczyzny. od mężczyzny. I te dwa listy chciałbym Wam przybliżyć. List od Ani i list od y, pewnego przystojnego Bruneta. Troszkę zmienione mm, dla potrzeb y, podcastu, ale. Nie tylko dla orów, trochę inne radio. Druga redakcja. Jestem młodą słuchaczką z Plymouth, w Anglii. Znalazłam wasz podcast przez przypadek. Wcześniej nie miałam o nim kompletnego pojęcia, a ponieważ moja praca jest nudna, niemożliwie 7 godzin wklepywania danych do komputera i wszelka muza, jaką posiada, ma jest tego trochę. Zaczęłam nie wystarczać. Więc podcast stał się moim nowym wypełnieniem wielkiej dziury, tej przynudnawej, aczkolwiek dającej środki na żywotność części dnia. Kończąc, chciałabym powiedzieć, że wy jesteście dla mnie, choć was nie znam osobiście, moimi fumflami, z którymi spędzam czas, choć do tej pory o tym nie wiedzieliście, i co jest bardzo optymistyczne jeszcze mi za to płacą, to całkiem miły układ. Pozdrawiam cię krótko. Dalszego rozwoju w 2009. Ja za twój podcast jest świetny. Podcastami zaraziłem się dość niedawno. Znalazłem trącić myszką i tak to się zaczęło. Od strony do strony znalazłem twój podcast. W ciągu tygodnia ściągnąłem wszystkie odcinki i przez następne dwa słuchałem ich wszędzie. Do tej pory przesłuchałem już kilka innych podcastów, ale jednak twój podoba mi się najbardziej. Nie piszę tego, żeby się podlizać, ale dlatego, że tak faktycznie jest. Ja sam mieszkam w Dublinie od jakiegoś czasu kilka miesięcy dłużej niż ty. I fajnie jest dowiedzieć się czegoś nowego o tej wyspie. Słuchając twoich wygłupów wiem o tobie tak dużo, że wydaje mi się jakbyś był moim starym kumplem. Dziwne, prawda? Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. To podcast nie tylko dla orłów. Straszny weekend dzisiaj w Dublinie. Straszny, może inaczej. Straszny weekend w Dublinie. Wieje dzisiaj strasznie i pada. I styczeń i luty to są najgorsze miesiące. Po prostu najbardziej, najbardziej wieje i najbardziej pada. Strasznie w ogóle wychodzić na dół. Jeśli słuchaliście, wracam do listów. Jeśli słuchaliście tych dwóch listów, a listy są naprawdę prawdziwe, jeśli można użyć takiego. Maślanowego, masło maślanowego stwierdzenia, to w obydwu listach powtórzyła się sentencja, że traktuję Was, traktuję Was, podcast, ciebie, Filipie, jako dobrego kumpla, jako tak jak Ania napisała, jesteście dla mnie dobrymi funflami. I choć nie znamy się, i choć ani ja ich nie znam, ani ani Ania mnie, to na pewno Ania ma wrażenie, że, że tak jak napisała, że jestem dla niej ja osobiście albo podcast tak wspomniałem, dobrym, dobrym kolegom. Dziwne, nieprawdaż, że coś takiego, coś, co jest obce, co jest tylko głosem, co jest tylko pewnego rodzaju przekazem może być ciepłe dla duszy, może być y, miłe dla uszu, może być y, takie, takie bliskie. Podcast Słowo, trochę muzyki, zwierzenia, kurestwo, nawet bym mógł powiedzieć. Tak dzisiaj, kiedy poranną toaletę czyniłem, pomyślałem sobie o podcaście, że to jest kurestwo. Sprzedawczy, jakby to użyje takie słowa? Sprzedawczykowo? Nie, inaczej. Kurestwo... Mam na myśli, że to jest sprzedawanie się, odkrywanie siebie, dawanie siebie innym. Bo nawet jeszcze gorsze niż kurestwo, bo nie mamy nic z tego oprócz satysfakcji, dobrych słów, oprócz tych dobrych fluidów. Kilku słów od słuchaczy które mówią, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy warci słuchania, że jesteśmy właśnie tacy, jakich oni pragną, że podcast, że to co robimy jest wartościowe, jest warte robienia nawet w takiej postaci jak robimy. Nieprofesjonalnej, nijakiej, ale naszej, własnej, skwarowej, witkoskowej, borysowej dyktofonikowej, nie wiem, lubię kiedy padowej, naszagowej. Każdy podcast jest inny, każdy podcast jest niejaki, obleśny, piękny, ładny, brzydki, ale jest prawdziwy, jest naturalny, jest po prostu taki, jaki chcą, żeby był ci, którzy go robią. Mój jest czasem doprecyzowany za mocno. Podcasty Miałem niektóre bardzo, bardzo takie montażowe, wymuskane, a są podcasty takie jak dzisiaj, w których język mi kołkiem staje, gdzie ciśnienie serca i krwi wzrasta, ciśnienie serca nie, ale krwi, kiedy, kiedy mam miliard rzeczy do powiedzenia, ale nie umiem tego wysłowić, ale jest to szczere, jest to... Prawdziwe jest to z głębi serca i są podcasty, które właśnie chwytają za serce, które, do których się wraca. Są głosy ludzi, które y, dobrze robią na sercu. Głos Tomka na przykład z Lubię Kiedy Pada, miły, sympatyczny, spokojny. Taki jakby z radia, które pomaga ludziom, którzy mają problemy. Taki, taki głos... Y, który leczy, który goi rany. Dla mnie właśnie takim głosem jest głos na przykład Tomawka. Maciej Skwara, o którym już wspomniałem, też ma taki tempr głosu. Może jest troszeczkę bardziej, użyję słowa, charczący, ale także ciepły, taki miód lipowy. Tomafek mógłby być miodem czystym. Takim głos Tomawka, miodem czystym, najczystszym w swojej postaci. Łukasz Witkowski także według mnie ma bardzo, bardzo czysty głos, który także koi rany, leczy złamania serca i równie dobrze trójkę chłopacy na przykład mogliby prowadzić jakiś program, podcast dla złamanych serc, dla ludzi, którzy nie mogą sobie z sobą poradzić, którzy potrzebują słowa, tylko słowa, żeby uwierzyć w siebie, żeby... Żeby, żeby być lepszymi, żeby może lepiej spojrzeć na swoje życie. Takie mam wrażenie. Podcast wed wed wedle mnie nie musi być e jakiś. Ma być prawdziwy, ma być osobisty, ma być, e ma być taki jak lubisz. Wtedy słuchacze też go polubią, bo na pewno słuchacze znajdą pośród tych powiedzmy 50 polskich podcastów, które nadają w miarę regularnie, na pewno znajdą to, co lubią. Mnie ciągle pada. Wiatr za oknem naprawdę bardzo mocny. Zastanawiam się, czy jutro rano rowerem jechać do pracy, czy może jednak wziąć autobus. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Zobaczymy, co się stanie. Hmm. Nie lubię, kiedy pada w Irlandii. To znaczy... Nie tak jak dzisiaj. Lubię, kiedy pada kapuśniaczek, drobny deszcz, którego nie czuć, a potem czujesz się mokry. Lubię polskie podcasty. Na nich się wychowałem, na nich e, może inaczej. Dzięki nim doznałem wielu przyjemnych chwil. Dzięki nim poznałem wiele, wiele przyjemnych osób. O tym w drugiej części podcastu, kiedy postaram się szybciutko przybliżyć Wam moje 10 najlepszych, najkochańszych podcastów, które zabrałem na koniec świata gdzieś rakietą na marca i do których lubię wracać, ale podcast to nie tylko głos, podcast to właśnie więzi, które łączą Was, drodzy słuchacze i nas, drodzy podcasterzy. Właśnie takie dwa listy, które przytoczyłem, które są dla mnie ważne, ten ostatni od Ani, gdzieś z Anglii i ten pierwszy gdzieś od Przemka z Dublina, to są takie kamienie milowe, to są takie mega baterie, do których, do których lubię czasem wracać, jak mam, może nie zawahania w nastroju, ale czasem brak mi, brak mi sił, żeby coś robić. Wtedy, wtedy wracam właśnie do takich e-maili, do takich listów, które dają, dają siłę i były takie listy z Danii, były takie listy z Anglii, z Polski, może nie z całego świata, ale z wielu rejonów Europy, które dają naprawdę dużo, dużo siły. Podcasting to kurestwo, bo sprzedajemy się za nic. Sprzedajemy swoje uczucia, swoje wrażenia, swoje życie, swoje rodziny. Sprzedajemy, oddajemy, ale kurwa... I nie powinnam używać takie słowa ale to jest takie pozytywne sprzedawstwo, sprzedawczykostwo. wiem, jakie ja słowa użyć. Lubię to. Będę to lubił. W przyszłym roku, w tym roku, w 2009, zrobimy to inaczej, bo jak już mówiłem, forma lekko mi obrzydła. Zrobimy to inaczej. Mała powtórka na Walentynki. Zupełnie inny podcast w, w marcu. Coś zupełnie innego w kwietniu, zobaczymy co będzie potem, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wakacje. Nie obiecuję Wam podcastów, ale obiecuję Wam, że nie zniknę z fonii, z Waszych słuchawek. Będę dbał, żeby RRS się odświeżał, chociaż co miesiąc. Ale obiecuję Wam, że będę robił to z całego serca, tak jak lubię, tak jak chcę, tak jak to robiłem przez ostatnie 199 odcinków. I też kończę mój dziesięciominutowy monolog z yy, twierdzeniem, że bez tych ludzi, których poznałem, podcasting byłby niczym, bo tak jak w świętej pamięci Arek mówił, żaden nawet najlepszy monolog nie jest w stanie dorównać nawet najgorszemu dialogowi, zatem dialogów było troszkę, Arkowi tutaj oddaję cześć i chwałę, bo on w złych momentach był, w dobrych momentach był, ale był zawsze prawie na telefon, zawsze chętnie były momenty złe między nami, ale ostatnimi czasami jak słyszeliście Arek naprawdę jest w znamienitej formie i lubię z nim się spotykać, lubię jak oddaję mu mikrofon, on zawsze ma coś do powiedzenia, zawsze to jest ciekawe i, i o to chodzi. O to chodzi, żeby, żeby mówić, żeby, żeby było ciekawie, bo w dzisiejszym świecie ludzie ze sobą Ludzie ze sobą się komunikują, ale coraz rzadziej z sobą rozmawiają. A ja staram się do Was rozwodzić. Rozmawiać, mówić. Jak najmniej krótko. Jeszcze nieprawda, że to przepiękna piosenka Czesława Jemena. Można by ją nawet użyć jako hymn polskich podcasterów. Taka moja. Idea. Mów do mnie jeszcze. Żałuję tylko, że w tym polskim podcastingu Anna do mnie 2005-2008 jest tak mało kobiet. Jest tak mało kobiet, które mówią do mnie jeszcze. Które do mnie mówią wciąż. Wciąż za mało. Może to się w 2002 Dobrze, lecimy dalej. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla Orłów. Ci zresztą bedać po piętach, a ty uśmiechaj się, nie puszczaj pary z ust. na najlepszą parę, tara. Dobra piosenka, dobra piosenka. Tutaj solo. Film lewdziński Podcast nie tylko dla Oru. Łancik, telefon, telefon. No cześć, Maryna. Cześć. Położyłeś już dzieci. Tak, tak. Położyłem już śpią, już śpią ładnie. W pokoiku, zgaszone, umyte, wykąpane, wszystko pięknie. A co? Sprawdzasz mnie, czy co? Przecież mówiłem. Możesz iść do kaszki ja umyję, wykąpię dzieci, położę. Spoko, tak? Nie, nie sprawdzam, ale wolę mieć pewności tyle. Dobra, dobra. Sprawdzasz, nie sprawdzasz. Kiedy wrócisz? Wrócę jak będę. Może później. Zostanę u Kaśki jeszcze pół godziny i przyjdę sprawdź czy śpią i miluś, jak kąpielu dla mnie. A. Dobra, pomyślę o tej kąpieli, a ja może coś nawet po <śmiech> <śmiech> Dobra, Dobra, dobra. Wracaj szybko, tak? Cześć. Widzicie słuchacze, słyszycie raczej słuchacze, jak to jest z babami, nie? Kurczę, na początku zabraniają robić podcastów, a jak już człowiek mówi, że robi ostatni podcast, to potem dzwonią i sprawdzają. Mówią, że... Mówią, że... No, że nie sprawdzają. Tak to wygląda. Dobrze. To tyle. Pierwsza część podcastu możemy powiedzieć. W drugiej zapraszam na moją ulubioną dziesiątkę. I tyle, myślę. Mariola przyjdzie jeszcze znowu przez te pół godziny, zanim przyjdzie skończyć to wszystko i tyle. Do usłyszenia. Z tym babami to, to ciężko. Widzicie, Maciej... Z zwanym brodaczem Wrocławskim Marzony Tomafek Marzony Łukasz nie ma żony, ale ma dziewczynę i Borys Marzony I jestem ciekaw kto jeszcze tam Marzony I ciekawy kto to już ma takie problemy jak ja Ciekawe jak to z tymi babami Podcasterów jest Dobrze, to tyle naprawdę I zapraszam na dalszą część podcastu Nie tylko dla Orłów Nie tylko dla Orłów a jeszcze sobie tak przypomniałem na samym początku że miałem zacząć ten podcast zupełnie inaczej czyli skąd się wzięła w ogóle nazwa tylko dla Orowa, ale jak już mówiłem nerwy i jakaś taka wewnętrzna niespokojność roz... rozkleiła mnie na początku no i wyszło tak jak wyszło no i dobra jedziemy dalej z tym podcastem gramy dalej po prostu gramy dalej w 2009 gramy dalej. może trochę rzadziej ale gramy dalej nieważne czy jesteś dzieckiem czy może patrzysz na dzieci swoich dzieci Nieważne czy jesteś po ślubie Czy dopiero szukasz swojego światełka Nieważne czy masz bliskich obok siebie Czy może są daleko Nieważne To wszystko jest teraz nieważne Na pewno nieraz przeżyłeś piękne chwile A czasem miałeś gorsze dni. Czasem śmiałeś się ze słów takich jak miłość i przyjaźń lecz czasem potrzebujesz ich. Najważniejsze jest, abyś miał pewność, że jest ktoś, kto Ciebie rozumie. Bo jeśli będziesz sam, Twoje życie urwie się jak ten wstęp. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Tak drodzy słuchacze, mam pewność, że mnie słuchacie, nie mam pewności, że mnie rozumiecie, ale tak to w tym życiu jest. Dobrze, ostatnie 10 minut podcastu i obiecane, nie wiem jak to powiedzieć, top ten nie, ale 10 podcastów, które zabrałbym z sobą na koniec świata. 10 moich podcastów, naszych, które stworzyliśmy razem z ludźmi. Zatem jedziemy, jedziemy, bo czas, nagli biorę kartkę. Pierwszy podcast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 Następny podcast to podcast chyba, który lubię najbardziej, czyli podcast numer 17. Halo, Roman mówi. Dwie urocze dwójki, dwie z Poznania, dwie z... ze Śląska, yy, z Górnego chyba, nie? Tam, gdzie Wrocław, to jest Górny, czy Dolny? Nigdy nie. Wiem. Zatem podcast numer 17. I cóż, siedzimy sobie tutaj w czwórkę. Jak już dwa piękne okazy z Poznania, również dwa piękne okazy z śląska, to jest. Nie Śląsk, Wrocław to jest Dolny Śląsk, tak? Dolny, Dolny Śląska. I cóż, chcielibyśmy się spytać. My... Następny podcast numer 31 I'm Amsterdam Czyli pierwsze spotkanie polskich podcasterów w Amsterdamie. Bardzo, bardzo. Podcast taki ciepły, sympatyczny, żywy, miejski, taki.. taki jak lubię. Taki jak tak jak to lubię, to lubię. Pięknym słońcem. Jesteśmy na jakimś wielkim placu. Tak. E, ja nie wiem, jak ten plac nazywa. Dam coś, chyba da, dam coś. Zaraz nam przemian pewnie, pewnie powiem. Plac Czterech Krzyży albo Trzech Krzyży, taki symbol tak. Amsterdamu. Tak. Strasznie biegli. I już są nasi kolejni goście. Spotkanie Szczyt, szczyt Podcasterów w Amsterdamie. Kolejnym podcastem, który także miód na moje serce, Miodem na moje serce jest, czyli podcast numer 48, czyli wycieczka do Düsseldorfu. Gosia, Przemek, ja, Hadrian. Yy, I dodać nic ująć, po prostu wystarczy posłuchać. To jest dla mnie jeden wielki majstersztyk słowo-mozyczny. Czekaj, Ej, tam czekają, no niech czekają na nas, no to... E, no to... podcast serdecznie witamy z Düsseldorfu, podcast to... nie tylko dla orłów, zapraszam do słuchania. Von allen dann podcast numer 50, tym razem majstersztyk e, montażowy, mój pierwszy taki wymiochany podcast, e, chyba robiłem go ze trzy tygodnie, jak nie więcej, oczywiście partiami, nie non-stop, ale ale pomysł, pomysł wpadł mi do głowy i od tego czasu zacząłem być podcasterem, Co się Zowie, czyli zostałem zauważony przez Polskie Radio i przez inne media, no i doceniony też przez Radę Siedmiu Sędziwych i wtedy chyba pierwszy raz do nich dostąpiłem zaszczytu, dostąpiłem zaszczytu być. W owego dnia przeżyliśmy ciężko wszyscy. Wy, całe społeczeństwo, biuro polityczne, rząd, ja osobiście ubolewam nad tym. W toku likwidacji zajść szereg osób odniosło obrażenia. Najwięcej poszkodowanych było wśród milicjantów. Kolejny podcast oczywiście z tego trendu podcastów miodowych, ciepłych, sympatycznych, czyli podcast 56 Nieudacznicy. Ja i Gosia i pytanie do ludzi, z którymi się bawiliśmy. Czy uważasz się za nieudacznika? Podwójny odcinek, ale jakże, jakże interesujący. Podcast 56, podcast nie tylko dla rów i podcast samosia.com dzisiaj specjalnie dla Państwa w takim jakby podwójnym wydaniu. Witamy w ostatni tydzień listopada. Małgorzata, co Ci się kojarzy z ostatnim tygodniem listopada? odcinek 88, czyli Moje Miasto Poznań pierwszy, pierwszy cykl w podcaście, nie tylko dla rów i pamiętam ten podcast dokładnie i bardzo głęboko bo się wzruszyłem, nawet, powiem tutaj na ucho, że łzy mi poleciały, kiedy nagrywałem pewne zdania przed moją podstawówką przed, przed którą nie byłem lat naście i chyba dlatego, że emocjonalnie do tego, do tego podcastu podchodzę dlatego go lubię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 takie oczywiście bierne z, z redaktorką Ginger to był chyba, kulminacja była naszej miłości podcast cmentarny tak cmentarny właśnie wtedy uprawialiśmy miłość na cmentarzu i odkopywaliśmy stare podcasty także montaż i, i realizacja bardzo ciekawa dla mnie pamiętam latałem, odsuwałem krawiażniki tutaj na budowie żeby mieć dźwięk odsyłanych nagrobków. To, to był czat serdecznie witamy podcast 111 taki grobowo-cmentarzowy. Ile, co tam jest? Proszę ci mi, co tam jest? Nie, nie wiem, czy się świeci i idzie w nie, naszym kierunku. Nie, nie, nie, świeci, to chrobocze. Chrobocze? W naszym no. kierunku? Ale, ale zobacz, z, zobacz tam na lewo, na lewo, na lewo za tym, kto... to, to nie, to, to podobne do miała jest. Nie? A, a to tak, czy... Kolejny podcast zaraz, następny podcast 112, także emocjonalnie do, do niego podchodziłem, czyli Yellow Devils, czyli podcast z Lizbony. Także montażowo bardzo mi się podobał, bo, bo był bardzo opisowy, bardzo ciepły, bardzo taki lizboński, no i wplatany mecz Polska, Polska portugalia który gdzieś tam trzymałem prawie rok, żeby go potem wykorzystać specjalnie w tym podcaście. Potem serdecznie witamy z Lizbony, siedzimy sobie w małej takiej knajpeczce, Jemy śniadanie, herbata, a oczywiście nawet cytrynę mieli, malutka, fajnutka knajpeczka, jakieś takie dwie, każdy sobie z nas wziął małe e, drożdżubeczki i słodką bułkę z jakąś małą wędlinką, ale dobrze, koniec takich kulinarnych tutaj wycieczek, co dzisiaj w podcaście, już słyszeliście, że będzie na pewno, na pewno będzie tramwajowe. Ostatnie dwa, czyli podcast 144, czyli Dzień Dziecka, dwa podcasty. Jeden mój, drugi Ginger, ale chyba ten pierwszy jest dla mnie cieplejszy, bo wtedy pierwszy raz tak naprawdę udało nam się zebrać wszystkich polskich dostępnych podcasterów i zrobić coś, czego jeszcze nie było. A ja w tym jestem dobry, robić coś, czego jeszcze nie było. Zachwycony jej powadem hipopotam błagał żabę. Zostań żoną moją, co tam? Jestem wprawdzie hipopotamą, kilogramów Ostatni podcast, jakby ktoś liczył, to jest podcast jedenasty, mój ulubiony, bo zrobiłem taki 10 plus 1, czyli Tory Island. Podcast z zeszłego roku, z 2008. To jest podcast dlatego ciepły dla mnie, że mogłem zginąć na śmierć w tym podcaście ze Szczepanem, z całą ekipą to był nasz naprawdę najlepszy wyjazd zeszłoroczny 2008 podcast, drogi podcast po prostu w zasadzie były trzy podcasty z tego co objętą ale to były wrażenia, to była moc to była magia bycia razem i nagrywania i cieszenia się z tego całego. droga na wyspę była taka, że płynęliśmy pod wiatr i pod fale. teraz sobie wyobraźcie statek którym fale rzucają jak podobnie od zapałek nie? Naprawdę, słuchajcie, to nie są żarty, nie? To jest Atlantyk i takie, takie numery, co ja widziałem, po prostu, no, mnie w ogóle znów. Jeszcze, gdyby, przypuszczmy się, można było schować na statku, nie? Gdzieś czegoś złapać, a to tak, 100, 100 osób, nie? Wchodzi 80, nie? 100 osób, nie? Prom przeładowany, nie? Zero trzymania, w ogóle nic. Prom taki mniej więcej, troszkę od Batorego, nie? Ale... Dobrze, to tyle, myślę, w dzisiejszym podcaście numer 199, nominalnie 192, ale jak już mówiłem na samym początku, podcast 199, Zapraszam na dwusetny podcast, kiedy to będzie dokładnie, nie pamiętam, dokładnie nie pomnę, ale będzie bez fajerwerków, normalnie wysetka. Zatem trzeba jeszcze raz to wszystko przypomnieć. Podcasty w 2009 będą się ukazywać, będą się ukazywać rzadziej, aczkolwiek częściej, ale dlaczego częściej dowiecie się w kwietniu i pewnie w grudniu. Um, to tyle. Dziękuję Wam za te 200 odcinków, jesteście świetnymi słuchaczami, jesteście najkochańszymi ludźmi na świecie, bo słuchacie ludzi, którzy mają Wam coś do powiedzenia. Tak po prostu, tak naprawdę, tak szczerze, tak za nic. To tyle. Dziękuję.